Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń poszczegóły już teraz: 847 647 4000, 847 647 4 i lub w internecie posiadłość.com 847 647 4000.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 Z rynku nieruchomości. USA to najbardziej przystępny cenowo kraj na świecie. Amerykańskie miasta, w których najszybciej zachodzi proces gentryfikacji. Sprzedaż nowych domów. Rozczarowujący grudzień. Imponujący rok 2016. Opinia Fannie Mae o potencjalnym oddziaływaniu polityki ekonomicznej prezydenta Trumpa. Według międzynarodowego badania przystępności cenowej domów, przeprowadzonego przez firmę Demografia, w 2017 roku amerykańskie miasta mogą wydawać się coraz bardziej niedostępne cenowo, ale 82 z 99 różnej wielkości najbardziej przystępnych cenowo rynków na świecie znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Organizacja ta mierzy przystępność cenową, porównując ceny domów ze średnimi dochodami gospodarstw domowych. Zdaniem firmy, najbardziej przystępnym cenowo rynkiem na świecie dowolnego rozmiaru jest Resin w Wisconsin. Patrząc tylko na główne rynki, wszystkie 17 pierwszych miejsc najbardziej przystępnych cenowo na świecie znajduje się w Stanach Zjednoczonych, głównie w środkowym zachodzie i w tak zwanym pasie rdzy. Dla wielu osób słowo gentryfikacja kojarzy się negatywnie. W miarę jak rodziny o niższych dochodach są spychane na margines przez lepiej usytuowane rodziny z zewnątrz, gentryfikacja może wydawać się nieprzyjemna. Ale jak zauważa Realtor.com, rezydenci długoterminowi mogą na tym zyskać, zwłaszcza właściciele domów. Wykorzystując dane amerykańskiego biura do spraw ewidencji ludności, Realtor.com określiło 10 miast w Ameryce, w których gentryfikacja zachodzi najszybciej. Charleston w Karolinie Południowej, gdzie średnie ceny domów wzrosły, Rosły między 2000 a 2015 rokiem o 77%. Znalazło się na pierwszym miejscu. Inne rynki, które znalazły się w pierwszej dziesiątce to Asheville, Karolina Północna, Washington, Portland, Denver, Nashville w stanie Tennessee, Sacramento, Jersey City, Long Beach i Austin w Teksasie. Zdaniem rządu sprzedaże nowych domów spadły w grudniu o 10,4%, ale przez cały rok 2016 wolumen sprzedaży tego rodzaju nieruchomości był najwyższy od 2007 roku. Sprzedaże w grudniu stanowiły sezonowo dostosowane tempo roczne na poziomie 536 tysięcy jednostek, które było niższe niż spodziewali się tego analitycy. W całym roku sprzedaże wyniosły 563 tysiące jednostek, co stanowiło aż 12,2% wzrost w porównaniu do 2015. 2000... 15 roku. W jaki sposób filozofie ekonomiczne nowej administracji ewoluują w rzeczywiste polityki? Najnowsza prognoza przygotowana przez Grupę do Spraw Badań Ekonomicznych i Strategicznych Fannie Mae stwierdza, że niezwykle trudno to przewidzieć. Główny ekonomista Fannie Mae, Doug Duncan, zauważa, że nadal dysponujemy jedynie ograniczonymi informacjami na temat intencji zarówno prezydenta Trumpa, jak i nowego kongresu. Ale biorąc pod uwagę zadanie prognozowania, Duncan i jego zespół szacują, że gospodarka będzie nadal rosła poniżej potencjału około 2% przez cały 2017 rok. Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. Uwaga poszukujący domów na północno-zachodniej stronie miasta i na przedmieściach. Posiadamy szeroki wybór mieszkań prywatnych,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 47 4000 847 647 4 i 30 lub w internecie posiadłość.com 847 647 4000 Podjąłeś decyzję o sprzedaży domu i zastanawiasz się komu to powierzyć.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 bo 1000 dolarów drogą nie chodzi. 847-647-4000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 847-647-4000 Nowy dom, nowa szkoła i 500 dolarów w kieszeni 847-647-4000 Usługa i rabat oferowane jest przez Biuro Obratu Nieruchomościami Illinois Star Realtors 847-647-4000 Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas!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 Wzrost stóp procentowych i liczby wniosków o kredyt hipoteczny. Lotniska i tory kolejowe obniżają wartość nieruchomości. Nowy Jork chce chronić odwróconą hipotekę. Trendy w projektowaniu domów dla nabywców 55+. Zarówno oprocentowania kredytów hipotecznych, jak i liczba wniosków kredytowych wzrosły w ciągu kilku tygodni po wyborach prezydenckich. Jak twierdzi reporter z Bloomberg News, jest to powód do optymizmu, ponieważ obecnie pracy ma więcej osób niż kilka lat temu. Wzrosły także dochody, co jest również dobre dla rynku realnościowego. Większość właścicieli domów uważa, że hałas przelatującego samolotu jest po prostu irytujący. Potwierdzają to dane liczbowe, które pokazują, ile kosztuje nas hałas, jeśli chodzi o wartość domu. Realtor.com przeanalizowało dane dotyczące dziewięciu głównych czynników hałasu w celu określenia wpływu na wartość domów. Nikogo nie zaskoczy fakt, że lotniska to najgorszy sprawca. Wyniki badania wskazują, że jeśli dom, który sprzedajesz, znajduje się w promieniu 2 mil od portu lotniczego, to prawdopodobnie dostaniesz za niego 13,2% mniej niż za podobny dom w spokojniejszej dzielnicy. Pociągi nie są dużo lepsze. Mieszkanie w pobliżu torów kolejowych może kosztować Cię 12,3%. Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo i pracodawcy Stanowi zamierzają wzmocnić ochronę dla posiadaczy odwróconej hipoteki. The New York Post naciska na Albany, aby miasto to uchwaliło reformy po serii artykułów na temat tego, co nazywa kryzysem przejętych nieruchomości z odwróconą hipoteką. Wśród nowych zabezpieczeń zaproponowanych przez kłomo jest przepis dający posiadaczom odwróconej hipoteki prawo do przeprowadzania obowiązkowego spotkania z kredytodawcą w sprawie omówienia opcji dotyczących postępowań egzekucyjnych. Z kolei inne podjęte środki miałyby lepiej regulować kwestie związane z marketingiem i zaciąganiem odwróconych hipotek i pozwoliłyby starszym właścicielom domów sięgnąć do ich kapitałów bez konieczności sprzedawania nieruchomości. Budowa domów dla baby boomersów 55+, plus wiąże się z różnymi wyzwaniami i możliwościami. Podczas zorganizowanych niedawno Międzynarodowych Targów Budowlanych, Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów określiło pewne nowe trendy projektowe dla starszych nabywców. Na przykład boomersi mniej koncentrują się na pracach domowych, w miarę jak ich dzieci opuszczają rodzinne gniazda. Tak więc sporej wielkości pralnia staje się teraz przestrzenią dla rzemiosła i opieki nad zwierzętami. Domy muszą być również jaśniejsze. Im starsi jesteśmy, tym więcej światła potrzebujemy do codziennego życia. Agenci Illinois Star Realtors, Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Słuchajcie radiowego magazynu Osiadłość.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 847, 647, 4 i 300, lub w internecie posiadłość.com 847, 647, 4000. Wiadomości z rynku nieruchomości. Co muszą zrobić miasta, aby zatrzymać Mielenialsów? Dostępność siły roboczej i koszty stanowią wyzwanie dla budowniczych. Cofnięcie decyzji w sprawie składki ubezpieczeniowej federalnej agencji mieszkalnictwa to dobra wiadomość. Koniec dzikich garaży jest już bliski w Aleksandrii w stanie Virginia. Czy amerykańskim miastom grozi deficyt milenialsów? The New York Times donosi, że coraz większa liczba osób z pokolenia milenium decyduje się zamieszkać na przedmieściach, tak przynajmniej twierdzi autor artykułu, który rozmawiał na ten temat CNBC. Według gazety, konsultanci do spraw nieruchomości, demografowie i ekonomiści zastanawiają się, jak będą wyglądać miejskie centra teraz, gdy nadchodzi szczyt ery milenialsów na cztery amerykańskie firmy budowlane są zgodne co do jednego. Znalezienie wykwalifikowanej siły roboczej w rozsądnej cenie stanowiło w ubiegłym roku wielkie wyzwanie i tak samo będzie w tym roku. Wynika tak z najnowszego comiesięcznego wskaźnika rynku nieruchomości przygotowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo. 78% uważa, że koszt i dostępność siły roboczej stanowi poważny problem. 6 lat temu uważało tak zaledwie 13% Budowniczych. A jeśli nie siła robocza byłaby problemem, to na pewno byłby nim brak działek budowlanych. Według wskaźnika rynku nieruchomości, 60% budowniczych powiedziało, że koszt i dostępność działek budowlanych stanowiła znaczący problem. Liczba ta wzrosła trzykrotnie w porównaniu do 2011 roku. Wiele osób z sektora nieruchomości krytykuje administrację Trumpa za cofnięcie decyzji Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast podjętej w ostatnich dniach rządów przez administrację Obamy w sprawie obniżenia składki na ubezpieczenie kredytów hipotecznych dla pożyczek wspieranych przez FHA. Jednak konserwatywny uczony twierdzi, że takie działanie było konieczne. Zdaniem Edwarda Pinto, dyrektora Międzynarodowego Centrum ds. Ryzyka Realnościowego działającego przy American Enterprise Institute w Waszyngtonie, badanie to pokazało, że obniżenie składki na ubezpieczenie hipoteczne podczas rynku sprzedającego niewiele pomaga w poprawieniu dostępu dla nowych kredytobiorców. Według niego przekłada się to często na wzrost cen nieruchomości dla wszystkich nabywców domów zabezpieczonych przez Federalną Agencję Mieszkaniową. Jak twierdzi Edward Pinto, wycofanie obniżki składki jest również dobre dla podatników, gdyż spowoduje to dodatkową potrzebną akumulację kapitału przez FHA. Stawianie dzikich garaży zostanie wkrótce zakazane na jednych z przedmieść Waszyngtonu. Rada Miejska w Aleksandrii w stanie Wierdzinia zamierza zlikwidować lukę w prawie dotyczącą zagospodarowania przestrzennego miasta. Wybudowanie przez jednego z właścicieli domu garażu z betonowych bloków, który blokuje widok z kuchennego okna sąsiada, pomimo jego sprzeciwu wywołało publiczne oburzenie. Nowe prawo będzie określać minimalną odległość od granicy nieruchomości dla garaży i innych konstrukcji.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 i to już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie jutro, poniedziałek, o 9.30 wieczorem. Dziękując Państwu za uwagę, życzymy wszystkim miłego dnia. Do usłyszenia.